Kukurydza to może nie jest ta roślina, którą szczególnie szczycą się żuławy, te najlepsze gleby pszenno-buraczane, gdzie tutaj pszenice buraki się uprawia z najlepszymi wynikami. Kukurydzą szczyci się cała Polska, bo to przecież jeszcze 60 lat temu kukurydzy się u nas nie uprawiało tutaj na północy, gdzie jesteśmy na żuławach, a dziś proszę bardzo. A to wszystko dzięki postępowi biologicznemu i dzięki dobrej chemii. A ta dobra chemia stoi koło mnie w osobie pana Rafała Filipa z firmy Ciechsarzyna. Co dobrego w kukurydze? Co znowu wymyśliliście, żeby nam było łatwiej ją uprawiać i chronić? W tym roku zaprezentowaliśmy kolejny nowy produkt. W poprzedniej edycji naszego Dipola był to Nikosar 060D zawierający Nikosulfuron oraz Juzan zawierający mezocyn. W tym roku do naszego portfolio dołączyliśmy Tezosar 500 TSC. Jest to produkt zawierający terbutylazynę. Jedyny taki produkt na rynku, który ma tą substancję solo. Głównie do zwalczania chwastów dwuliściennych, który działa odglebowo i na listnie. I rozwiązanie wraz z mieszaniną Nikosulfuronu, czyli Nikosaru oraz Mezotrionu, czyli Juzanu, bardzo dobrze się sprawdza w każdych warunkach, nawet w tych trudnych narzuławach. Czyli to tak na dobra? którą sprawą się robi z tego kompletny program ochrony herbicydowej kukurydzy. Tak, w takim przypadku przy połączeniu tych trzech substancji mamy już kompletną ochronę herbicydową w kukurydze. Jak te kukurydzy wyglądają w tym roku, bo głosy z różnych stron bardzo różne. Widuje się kukurydze, które po majowych, no niestety przy mrozkach, ledwo się podnoszą, a widuje się takie kukurydze, które się zregenerowały i jako tako sobie radzą. Ogólnie na naszym terenie tutaj pomorskim kukurydze wyglądają całkiem dobrze. Fakt, że postępująca susza, wysokie temperatury spowalniają wzrost oraz stosowanie wszystkich środków ochrony roślin działa negatywnie na rozwój, ale dzięki na przykład zastosowaniu naszego ciekawego produktu, który zawiera krzem oraz potas. Produkt nazywa się Sarmin Maxi. Bardzo dobrze reguluje gospodarkę wodną w roślinie, w tym przypadku w kukurydze i dzięki temu nasze kukurydzy naprawdę wyglądają bardzo dobrze. No bo to produkt dolistny. To jest produkt dolistny, odżywiający roślinę, który wzmacnia ścianę komórkową i reguluje całą gospodarkę wodną w roślinie. Pozwala przede wszystkim zachować więcej wilgoci w roślinie, więcej wody, dzięki czemu jest bardziej roślina odporna na na stres związany z suszą. No właśnie, bo potas podany tak tradycyjnie do glebowo, to przecież w wielu miejscach już nie ma mowy o roztworze glebowym, bo to już po prostu się zrobiła susza, o której instytucje nie chcą za bardzo słyszeć, ale przecież na polu to widać i te kilka burz, to nie jest jaskółka, która wiosnę czyni, no jest susza i jest. No taki, dlatego między innymi wprowadziliśmy taki produkt, gdyż to już od kilku lat anomalia pogodowe są coraz częstsze i wychodzimy na przeciw tym oczekiwaniom i stworzyliśmy taki produkt, który w tym roku, zwłaszcza w tym roku pokazuje swój potencjał.